Kościuszko na początku cudzysłów insurekcji cudzysłów swoje dokumenty jako naczelnik powstania pieczętował no czym, zgodnie z patriotyzmem powinien był orłem i pogonią, nieprawdaż? A tu w topa, imć Kościuszko pieczętował się cudzysłów świątynią Hirama cudzysłów legendarnego guru masonerii. Dopiero pod wpływem innych Kościuszko został zmuszony do zastąpienia pieczęci ze świątynią Hirama godłem Polski i Litwy. Nic dodać, nic ująć. Może i dlatego osoba T. Kościuszki była tak bliska J. Stalinowi. Było nie było rewolucja w Rosji była przez nich wspierana i finansowana. Cudze słów. Samą konstytucję 3 maja uchwalono przez zaskoczenie, przez sekretnie zwołaną mniejszość izby poselskiej, po odczytaniu sfałszowanych depesz zagranicznych. Sprowadzała się ona w gruncie rzeczy do trzech reform zniesienia Liberum Veto, dziedzicznego tronu dla dynastii saskiej i rzekomego ulżenia doli chłopów. Jeśli przypatrzeć się im z bliska, słynne te reformy redukują się do czczych słów. Zacznijmy od reformy, znoszącej zrywanie sejmów. Jak już wspomniałem, nie stosowano weta je od ćwierć wieku, a FORMA jego zniesienie było tylko osobistym wezwaniem rzuconym Katarzynie jako gwarantce polskiej konstytucji. Reforma druga przeciwko dziedziczonemu powołaniu dynastii saskiej na tron Polski wypowiedziała się tuż przed trzecim majem większość sejmików. A ponadto król Saski oświadczył, że tronu dziedzicznego nie przyjmie. Uchwała była więc niepoważna, szczególnie wobec faktu, że sejmiki, odrzucając dziedziczność, zgodziły się jednak na wybór króla Saskiego na następcę Stanisława Augusta jeszcze za jego życia. Piąty i R E, co byłoby rozwiązało sprawę mądrze, bo w ramach polskiej tradycji ustrojowej, nie prowokując ani polskiego ogółu ani sąsiadów. Jeśli wreszcie chodzi o chłopów polskich, to papierowy frazes o wzięciu ich pod opiekę prawa w niczym nie zmienił ich doli, natomiast przyznanie wolności chłopom, zbiegającym do Polski z państw ościennych, miało posmak szczególnie prowokujący i samo musiało już doprowadzić do zbrojnej interwencji sąsiadów. Ani jedna z uchwał trzeciomajowych nie była życiowa, to też ani jedna nie weszła w życie. Realna i brzemienna skutki była w tej imprezie tylko jej synchronizacja z wypadkami we Francji, w czym widzimy mistrzowska ręka areopagów Hirama. Na wiosnę 1791 r. Ludwik XVI jest już faktycznym więźniem i monarchiczna Europa szykuje się do krucjaty przeciw Francji. 3 maj i spowodowane nim następstwa grzebią Polaków, lecz ułatwiają położenie Jakobinów. Armie zaborców wycofują się z pół Francji, bo muszą gasić pożar nad Wisłą. Następuje rozbiór Rzeczypospolitej. Skoro dywersja udała się tak dobrze raz, to czemuż nie spróbować jej po raz drugi, tym bardziej, że został jeszcze niezależny skrawek Polski, z którego ten nienawistny dla adeptów Hirama papistowski naród mógłby ponownie wystartować do niepodległego bytu? dwie pieczenie. Dywersja na korzyść rewolucji francuskiej oraz zniszczenie katolickiego narodu były do upieczenia na jednym ogniu. To też w roku 1793 podpalacze zabrali się znów żwawo do roboty. Jak pisze Aleksander Kraushar, historyk niepodejrzany boć i Żyd i mason i pozytywista warszawski, już na rok przed wybuchem insurekcji kościuszkowskiej opowiadano sobie w Paryżu w lożach jakobińskich datę przyszłego polskiego powstania oraz nazwiska jego wojskowych i cywilnych przywódców, Kościuszki i Kołłątaja, rezydujących tymczasem w Lipsku i drażnie pod opieką iluminatorów .dolnosaskich. Ks.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 Oczywiście nie winimy za to chłopa, w całej pełni współczujemy jego niedoli. Cała wina za taki tragiczny stan rzeczy spada na szlachtę. Lecz tym niemniej fakt pozostaje faktem, że w czasach Kościuszki Polski chłop nie miał świadomości przynależności do narodu. To też dziwiłem się zawsze, skąd naczelnik wziął tę garść chętnych paradebauerów póki w samych Racławicach na wiosnę R.1939 z ust miejscowych nie usłyszałem prawdziwego przebiegu zdarzeń, tak jak go sobie przekazują z ojca na syna pokolenia tubylców. A więc na sąsiadującym z Racławicami folwarku siedział sobie pan Śląski, adept Hirama i komisarz insurekcji na powiat miechowski. Imć pan Śląski zebrał grupę okolicznych chłopów, zachęcił do bicia Moskali i poczęstował wódką. Zgodnie z planem nadciągnął Kościuszko i rozpoczęła się bitwa.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 Taki przebieg wypadków wydaje się o tyle prawdopodobny, że jak wiadomo ani Kosynierze, ani Bartosz Głowacki wybitniejszej roli w dalszej insurekcji nie odegrali i dalsi chłopi do nich nie dołączyli. Wszystko razem przypomina jakieś dożynki spalskie z czasów sanacyjnych czy banderie Krakusów na przyjęcie cesarza Franciszka Józefa. Ten sam typ paradebauera, tyle że podbechtanego do mordowania swoich. Znalazł nieco później swego klasycznego wyraziciela w Jakubie Szeli, którego dwie skrajne wersje były ostatnio w obiegu jedna z Wesela Wyspiańskiego jako krwawego upiora, druga z Uniwersytetu w Gaci jako chłopskiego herosa na użytek młodzieży z Wici. Ci sami poczciwcy, którzy oburzają się na brązowanie Szeli, wezmą mi na pewno za złe odbrązawianie kosynierów racławickich i powiedzą, że nie należy rozwiewać tak pedagogicznej legendy. W rzeczywistości racławice przyniosły więcej szkody niż pożytku, gdyż zagnanie kosyniarów z powrotem do pańszczyzny, odebranie ziemi rodzinie Bartosza i podobne. więcej zepsuło krwi i rozjątrzyło niż przyniosła legenda o białej sukmanie. Jeszcze dziesięć lat temu wszystkie jady psychiczne, pozostałe po melodramacie racławickim, znalazły upust w powieści kruczkowskiego pod tytułem prawie pióra, która cieszy się wielkimi względami propagandy bolszewickiej. Powyżej drukowany fragment pochodzi z artykułu Adept Hirama opublikowanej w książce Studia Polityczne Monachium 1947 będącej zbiorem prac ogłoszonych przez autora na emigracji w latach 1941-1946. Cudzysłów http www.in.pl Znak zapytania id 28 notę głupie 60 milionów to przecież pryszcz? Nie takie kwoty towarzysze dawniej a co dopiero teraz potrafili zagospodarować. Odnośnie pieniędzy to zacetuje KS. biskupa inflanckiego Józefa Sesakowskiego. W roku 1794 Kiliński przejął jego list do ambasadora Igelstroma, w którym zdrajca podawał Ligelstromowi plan wymordowania Polaków kartaczami w kościołach. Kiedy go na rozprawie sądowej pytano, dlaczego w Grodnie podpisał rozbiór kraju, biskup Kosysakowski powiedział – dlatego podpisał, abym pieniądze wziął. Pozdrawiam WS 2706 spisek zawiązał się na wiosnę 1793 r. Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Tadeusz Kościuszko. Był to trumwirat przygotowujący powstanie. Sprzysiężeni szybko doszli do wniosku, że w czasie powstania władzę musi objąć dyktator. Uznali konieczność dyktatury wojskowej i postanowili powierzyć ją Tadeuszowi Kościuszce. Andrzej Zachorski powstanie Kościuszkowskie 1794 czyli ta. Kropka, Kościuszko miał blisko rok na przygotowanie powstania. Efektem jego przygotowań było co? Siły jakie zgromadził naczelnik w Krakowskim w pierwszych dniach powstania były skromne, zaledwie około 4200 żołnierzy Armii Regularnej, Dywizji Generała Majora Józefa Wodzickiego oraz niewiele ponad 1900 kosenierów, a więc chłopów z poboru zarządzonego przez Komisję Porządkową Krakowską. W sumie miał więc Kościuszko pod swoim dowództwem do 6 tys. ludzi i 12 dział. Zaista siła ogromna. Na dodatek miejscem wybuchu awantury został wybrany Kraków. W tamtym momencie miasto graniczne. W Podgórzu, czyli za Wisłą stacjonowali Austriacy a niedaleko na północny zachód od Krakowa Prusacy. Na północny wschód od Krakowa i w Krakowie od kwietnia 1792 r. Rosjanie. Genialny plan. Na marginesie dodam z Podgórza do rynku jest w linii prostej mniej niż 2500 metrów. Talent strategiczny niesamowity. Jeżeli te. Kościuszko nie był zdrajcą to debilem. Przeciwnikami powstania były trzy wielkie potęgi ówczesnego świata. Kropka W momencie wybuchu powstania Rosjanie mieli na ziemiach Rzeczypospolitej pozostałych. Po drugim rozbiorze przeszło 31 tys. Żołnierzy, na terenie ziem zagarniętych przez Rosję w drugim zaborze w Inflantach i na Białorusi stało 20 tys. Na Ukrainie zaś 30 tys. W początkach powstania Prusy uruchomiły przeciwko Polsce armię w sile 17 500 i bagnetów. Armia austriacka zaangażowana intensywniej niż Prusy w wojnę z Francją zaakcentowała swoją obecność w walce z powstańczą polską kilkutysięcznym korpusem, który w sierpniu 1794 r. z Galicji wkroczył w Lubelskie. Jak wiadomo kościuszko kołudził się początkowo, że będzie walczył tylko przeciwko Rosji. Obliczał więc, że musi zwyciężyć owe 31 tys. wojsk rosyjskich znajdujących się na terytorium pozostawionym Polsce po drugim rozbiorze. Chyba sukmaną nakryje na rozkaz Igelstroma na Kraku ruszyły koncentrycznym marszem. Kolumny rosyjskie od Warszawy pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa 3000 żołnierzy i 12 dział w pościgu za Madalińskimi, od strony Lublina pod dowództwem generała Fiodora Denisowa 3000 żołnierzy i 18 dział. Naczelne dowództwo na tym odcinku sprawował Denisow. Gelstrom dostał też wiadomość od pruskiego generała Wilhelma Schwerina, że Prusacy niebawem wkroczą na teren krakowskiego. W tej sytuacji los powstania kościuszkowskiego wydawał się przypieczętowany, gdyż armia naczelnika mogła być szybko zgnieciona Cudzysłów w załoku krakowskim cudzysłów określenie Wacława Tokarza i odcięta od kraju przez nacierające od północy wojska rosyjskie do których zamierzały dołączyć oddziały pruskie. Cudzysłów Andrzej Zachorski Powstanie Kościuszkowskie 1794 Tak planuje generał i to Szkolony, z doświadczeniem wojennym. I na taki plan potrzebuje roku. Jeżeli nie zdrajca, to czy kolega Hasse podwoli określenia debil, kretyn, idiota czy przygłup? A może jeszcze inaczej, cudzysłów zwrócił się Kościuszko w obszernej odezwie do duchowieństwa wszelakich wyznań, Wzywając do poparcia walki powstańczej zarówno drogą ofiar majątkowych, jak poprzez rady, nauki i przykłady. Cudzysłów nieprzyjaciel ojczyzny, napisał naczelnik powinien wrócić polską ziemię lub inszej nie odnieść korzyści, tylko popioły i spustoszenia. Cudzysłów. Cudzysłów genialne. No po prostu genialne. I takie herezje miała poprzeć szlachta? Już wiem od kogo się tego nauczył J. Stalin. Czyli sukces dla Rosji, Prus i Austrii bo przecież cudzysłów popioły i spustoszenia cudzysłów to wolna przestrzeń bez ludności dolczej. A co Polakom jeśli by się im zdarzyło przeżyć, to chyba te. Kościuszki nie interesowało. Bowiem pisał dalej cudzysłów ten Bóg którego opowiadacie za jedyne źródło sprawiedliwości, sprawie ojczyzny naszej będzie zapewne mścicielem, jako ludu niewinnie prześladowanego i rozszarpanego cudzysłów Andrzej Zachorski powstanie kościuszkowskie 1794 Bóg mścicielem? A z jakiej to filozofii? Ale się gościowi syfilis rzucił na głowę. I dalej fakty. 12 marca 1794 Brygada Kawalerii pod dowództwem generała Józefa Madalińskiego stacjonująca w Ostrołęcy nie poddaje się redukcji i rusza na południe. Szlak wiedzie przez Mławę, Szreńsk, Wyszogród, Sochaczyw, Rawę Mazowiecką, Opoczną, Kielce, Pinczów. 23 marca 1794 Rosjanie wychodzą z Krakowa na spotkanie 24 marca 1794 Kościuszko i generał Wodzicki poświęcają szable w kaplicy Loretańskiej kościoła Kapucynów. O godzinie 10.00 Kościuszko przejmuje najwyższą władzę nie na Zamku Wawelskim jak pierwotnie planowano, lecz publicznie na rynku. Następnie na ratuszu wobec władz miejskich odczytano ponownie cudzysłów akt powstania cudzysłów, pod którym zebrani składają swoje podpisy. Akt zgodnie z prawem staropolskim został wpisany do ksiąg Grodu Krakowskiego, czyli oblatowany, potem wydrukowany w wielu egzemplarzach w drukarni Jana Maja. W szarej kamienicy należącej wówczas do kasztelana bieckiego Franciszka Żeleńskiego zaczyna funkcjonować kwatera główna Kościuszki. 8. I w 1794 Bitwa pod Racławicami 17-18 kwietnia 1794 Powstanie w Warszawie 24 kwietnia 1794 Kościuszko opuszcza Kraków 15 czerwca 1794 Kapitulacja Krakowa podpisana przez podpułkownika Jana Kalka, wiceprezydenta Mochlmana, ksawerego Willanta i Macieja Bajera. Prusacy wkraczają do miasta. 16 czerwca 1794 załoga Wawelu dowodzona przez POR. Manderwego skapitulowała po krótkiej walce. 4.10.1795 Prusacy kradną polskie regalia ze skarbca koronnego na Wawelu 5.01.1796 cudzysłów Prusacy przekazali miasto korpusowi austriackiemu. W trzy dni potem generał Baron Foulon poprosił o klucze od skarbca koronnego i przekazanie insygniów. Magistrat na żądanie komendanta miasta jeszcze tego samego dnia wybrał deputację do komisyjnego otwarcia skarbca. 8 stycznia udano się na Wawel. Obecni byli burmistrz Matthias Bayer, Wojciech Tusseck. Jakub Gurter, Antoni Józef Feistermantel, Sebastian Glixteli, Augustyn Helmont, Tomasz Krzyżanowski. Stronę cesarską reprezentowali Baron Foulelon, Von Gomez, Von Padani, Von Reit, Banoe Wielkorządca Krakowski i Wincenty Kowalski Margrabie Zamkowy oraz Kowali Ślusarz z pomocnikiem. W lakonicznym protokole z posiedzenia magistratu pod datą 9 stycznia czytamy cudzysłów będąc w zamku krakowskim komisarze zastali pierwsze drzwi do skarbca dane zamknięte, kłódką nienaruszoną i pieczęci nietykane, dalsze drzwi otwarte, a w skrzyni żelazne, w której kufer z koronami był zachowany, haki upiłowane, skrzynie i kufer otwarte widzieli, i że korony nie znajdują się, oświadczyli, to wszystko na żądanie od.w. Generała obszerniej opisać deklarowali inwentarze w skarbcu pozostałe i stamtąd odebrane w magistracie złożyli cudzysłów. Niebawem na żądanie Faulona spisano obszerne sprawozdanie z tej nietypowej wizytacji dawnego skarbca koronnego. Daje ono pogląd na stan skarbca bezpośrednio po dokonanej przez Pusaków grabieży cudzysłów. Udaliśmy się zatem przez dziedziniec zamkowy na lewo przez kamienne schody i przez korytarz do sklepu, gdzie skarb koronny przechowywano i gdzie na pierwszych drzwiach znajduje się napis Thasauru z skarbiec królestwa. Zastaliśmy w tych drzwiach żelazne węgary, silne drewniane drzwi, silnymi żelaznymi sztabami na krzyż wzmocnione, opatrzone trzema zawiasami, zamek o trzech ryglach, trzy zasuwy i trzy mocne skoble, na czwartym skoblu pasek z płótna opatrzony trzema pieczęciami. Te według wyjaśnień Murgrabiego Zamku, Kowalskiego, umieścili wysłani niegdyś dla oglądnięcia koron królewscy komisarze jak wyżej. P. Czacki, Chorajin i Kustosz Koronny Sebastian Sierakowski. Opieczętowane lniane paski były jednak przeciągnięte nie przez zasuwy lecz tylko przez koble, także drzwi można było otworzyć bez uszkodzenia pieczęci. Na tych drzwiach skobel w zamku i w murze w ten sposób odcięto, że rygle zamku wcale nie trzymały i zdaje się, że tylko za pomocą przełożonej zasuwy drzwi były zamknięte. W ten gwałtowny sposób zostały drzwi otwarte. Przy wejściu do pierwszego sklepu znajduje się przepierzenie z desek, Za nim szafa z otwartymi próżnymi szufladami na podłodze leżała tarcza z orłem polskim. Z tego sklepu idzie się do drugiego w którym węgary żelazne, mocne drewniane drzwi okute, żelazną blachą, mocnymi żelaznymi sztabami silnie obite, Od trzech ryglach i haki do zamknięcia osadzone w żelaznych węgarach, na drzwiach tych zastaliśmy żelazna blacha i żelazne sztaby od dołu odbite, drzewo przewiercone i wybity otwór, przez który człowiek do wnętrza może się prześlizgnąć. Dwie silne kłódki odbitej gwałtem od zasówki, obok tarcza oderwane od zamku od drzwi, leżą na podłodze, domyślamy się z tego, że i te drugie drzwi z największym gwałtem także wyważono. W sklepie tym znajdują się otwarte i próżne szkatuły i różne starożytne żelazne naczynia i rzeczy. Tuż na boku znajduje się skrytka z żelaznymi drzwiczkami, próżna jednak i otwarta. W niej mur w rogu przebito, ponieważ prawdopodobnie szukano, czy tam nie ukryto jeszcze czego. W drugim sklepie, w którym przechowywano polskie korony, pierwsze drzwi żelazne i mocno okute, o jednym zamku widzieliśmy dwa skobla i zasuwy, pierwsze drzwi żelazne i mocno okute. O jednym zamku widzieliśmy dwa skoble i zasuwy, kawałek kamiennych węgarów odbite, rygle odemknięte zatem i drzwiami są po obydwóch stronach dwie skrytki z żelaznymi drzwiczkami otwarte i próżne. Nie było jednak śladu, żeby je otwierano, jak to zresztą mur Grabia Kowalski oświadcza, były one wewnątrz otwarte. Obok tych skrytek znajdują się znowu drzwi z kamiennymi węgarami, drewniane, żelazną brachą obitej żelaznymi sztabami okute. O trzech zawiasach, jednym zamku o trzech ryglach, z czteroma skobami i zasuwami do kłódek. Drugie drzwi, w nich są węgary, otwierające się do sklepu, mają również trzy zawiasy, są obite mocno brachą i żelaznymi sztabami. W obydwóch drzwiach zastaliśmy blachy i żelazne sztaby odbite, drzwi i kłódki rozbite, otwarte i zniszczone. Gdy wchodzi się do sklepu trzeciego, w którym przechowywano korony i insygnia królów polskich, widzi się okno kuwałowi zamkowemu na wprost kościoła S.W. Idzie go. W tym sklepie znaleźliśmy cztery wielkie skrzynie okute żelazem, z których trzy owalne były otwarte, nie było jednak na nich śladów, ażeby je otwierano, a jak mur grabie zamku Kowalski twierdzi te trzy skrzynie były zawsze otwarte i próżne, czwarta zaś skrzynia czworoboczna w której przechowywano korony, była cała podwójną blachą i silnymi żelaznymi sztabami okutą, miała silny i sztuczny zamek o czterech ryglach. Wiek obyło o trzech silnych zawiasach, na podłodze znajdowały się dwa haki, pięć skobli i zasówka. Skrzynie te otwarto, jak to przyglądnięcie się wskazuje. W ten sposób przecięto trzy grube żelazne sztaby pilnikiem, z czego jeszcze świeże opiłki leżą na podłodze, zamek wraz z reglami przemocy oderwano i zepsuto obok tych skrzyni stoi drewniana skrzynia, obciągnięta skórą, okuta żelazami trzema zamkami. W tej skrzyni leżały korony i insygnia królów polskich. Skrzynia ta stała w skrzyni wyżej wspomnianej, żelaznej rozbitej. Największym gwałtem była w niej zamkniętą. Skrzynia ta była w trzech różnych miejscach trzema pieczęciami na paskach lnianych od dołu i góry przez komisarzy skarbu koronnego PP. Czackiego i Chorajna. Kustosza koronnego Sebastiana Sierakowskiego w ten sposób zapieczętowano, że wszystkich pieczęści było 18, z tych nie oderwano żadnych pieczęci od dołu, a trzy zamki przemocą rozbito. W skrzyni tej nie znaleźliśmy jednak ani koron, ani insygniów królów polskich, jedynie tylko bawełny, w której były one opakowane. Na tej skrzyni leżały inwentarze skarbca koronnego. Przez komisarzów polskich sporządzone, podpisane i opatrzone pieczęciami. Cudze słów były to lustracje z lat 1690, 1730, 1737, 1739, 1764 i 1765, które dano do archiwum magistrackiego. Cytowany powyżej protokół to pierwsze z polskiej strony urzędowe najpełniejsze potwierdzenie kradzieży koron królewskich. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynikało, że Prusacy dostali się do skarbca nie wyważając drzwi, otwarli skrzynię zawierającą insygnia, zabrali korony, pozostawiając w skarbcu stare kufry oraz inwentarze. Uwagę zwraca milczenie strony austriackiej, która z relacją o grabieży zapoznała się, ale dwór cesarski na to nie zareagował. Brak takiej noty wobec rządu pruskiego wyjaśnią w przyszłości prowadzone badania w archiwach wiedeńskich. Milczenie cesarza Franciszka II warto jednak odnotować. Cudze słów Michał Rożek, polskie koronacje i korony czy tak powinien planować polski generał? Dla porównania cudzysłów 10.VII.1411 r. Z Węgier powrócił Władysław Jagiełło. Zamierzając wjechać do Krakowa kazał przed sobą nieść na oczach wszystkich oddane mu na Węgrzech przez króla Zygmunta koronę rzeczywistą Królestwa Polskiego, miecz, jabłko i berło. Wyszła mu na naprzeciw jego małżonka, królowa polska Anna, procesje, które wyległy ze wszystkich kościołów. Były dowodem ogromnej radości z powodu jego powrotu. Kropka, cudzysłów Ryszard Skowron Cudzysłów Wawel Kronika Dziejów Cudzysłów t. Kościuszko wielkim patriotą był. A przecież wystarczyło w przypadku skarbca koronnego tylko jedno polecenie naczelnika – ukryć. No ale cenniejsze były Cudzysłów Popioły i spustoszenia Cudzysłów. Hurra! Cudzysłów Polska jest jedynym w Europie krajem – który nie posiada oryginalnych regaliów, a to zaś, co pozostało ze skarbca koronnego, jest zaledwie skromną cząstką dawnego bogactwa przeszłości. Nasi pobratymcy, i Węgrzy, mają swoje insygnia, otaczane niemal religijnym kultem i czcią, będące w ich odczuciu najcenniejszymi relikwiami narodowymi. Zarówno korona św. Stefana, jak i korona św. Wacława są pilnie strzeżone. Wcześniej regaliów nawet nie udostępniają, i tylko podczas największych uroczystości, raz na parę lat, są one z całą rewerencją publicznie okazywane. Klucze natomiast od skarbca, znajdującego się przy kaplicy ŚW Wacława w Praskiej Katedrze, posiadają najwyżsi dostojnicy państwowi i kościelni. W ciągu ostatniego stulecia koronę ŚW. Wacława pokazano zaledwie kilka razy, uważając przy tym, że tak jak dawniej ma ona mistyczne znaczenie, zatem winna pozostać jako sacrum w ukryciu. Wszystkie narody europejskie chlubią się insygniami koronacyjnymi, choć w niejednym kraju monarchie należą do zamierzchłej przeszłości. Niemniej korony symbolizują ciągłość historyczną, stanowiąc widome potwierdzenie królewskości kraju. Grabież polskich koron Potem zniszczenie regaliów, które były zewnętrznymi oznakami władzy, ma niemal symboliczna wymowę i wiąże się z równoczesnym upadkiem państwowości. wiek XIX, stulecie niewoli przydało nowych wartości regaliom, które odtąd żyły własną legendą, tworzoną z potrzeby ducha i serca przez tych, którzy nie wyrzekli się wiary w odrodzenie wolnej ojczyzny. Korony przypominał świetną przeszłość, kształtując postawy narodu. Toż i oznaki królewskie władców polskich, pisał Walery Eliasz Radzikowski, zwłaszcza tych potężnych, co to w zaraniu naszego żywota ustrzegli naród od zagłady zaborczych sąsiadów, co po świecie roznieśli szeroko jego sławę i wywalczyli mu równorzędne z innymi stanowisko, budzić muszą żywsze wrażenie. Romantyczna opowieść, że korony ukryto, zyskała wtedy na znaczeniu, dając... Jeszcze jedną, szansę przetrwania narodu, rozbudzając jego świadomość. Mistyczna złota obręcz zawsze pobudzała wyobraźnię, kryjąc w sobie głębokie wartości symboliczne. Legenda polskich regaliów stała się od wieku XIX cząstka naszych dziejów, po upadku bowiem państwowości. Gdy klejnoty koronne przepadły, niemal powszechnie wierzono, że regalia w ukryciu oczekują na powstanie wolnej Rzeczpospolitej, a z nią, na pomazańca godnego szczerbca i korony chrobrego.